W oglomeracie odgastowym szpilki na platformie, która zbiera w wszystkie wasze ulubione odgasty. W jednym miejscu ja nazywam się Hubert. Pan do wzgi, dzisiaj Opowiem Wam o swoich pierwszych wrażeniach z września, bo sezonu Dwin. Was witam jeszcze raz bardzo serdecznie. Niestety głos mi siada, ale to już jest standard. Nie wiem, który raz w tym roku po prostu tak jak jesienią i zimą chwaliłem ten rok, że nie jest źle, tak po prostu od zimy przez wiosnę jest, jest katastrofa. Dzisiaj witam się z Wami tak troszkę nietypowo, ponieważ jestem sam, a do tej pory jednak omawiałem Twin Peaks ze skórą. Jednak ten cały tydzień w miasteczku Twin Peaks rozciągnął nam się tak mocno, że no chciałem to zakończyć już w tym momencie, znaczy może nie tyle zakończyć, bo ten temat jeszcze będzie się ciągnął, ale docelowo finałem tego hmm, pierwszego eventu miało być... Hmm, podsumowanie pierwszych wrażeń z pierwszych czterech odcinków nowego sezonu. No i to miało się ukazać gdzieś tam w tym okresie dwutygodniowym pomiędzy premierą sezonu a odcinkiem piątym. Piąty odcinek miał już swoją premierę na początku tego tygodnia, dlatego jest to ostatni gwizdek, żeby powiedzieć coś o tych yy, pierwszych czterech odcinkach. Natomiast ze skórą na pewno omówimy jeszcze książkę, której ja nie czytałem. Tzn. Przeczytałem jakieś 100 stron, 100 z 300-400 stron, ale już teraz nawet na podstawie kilku dyskusji przeczytanych w internecie wiem, że ma ona pewien wpływ na, na, na to, co dzieje się w serialu, na zrozumienie tego, co dzieje się w serialu. Także bardzo dobrze, jeśli wrócimy do omówienia trzeciego sezonu już, gdy ja będę po przeczytaniu, no skóra już jest po przeczytaniu, ale też dobrze omawiać to z takiego drugiego punktu widzenia, bo pewnie wielu widzów serialu książki nie przeczytało. No czyli na pewno będzie jeszcze odcinek o książce, na pewno będzie odcinek o całym sezonie, długa dyskusja już po wyemitowaniu tych 18 odcinków i może jeszcze będzie jeden podcast, w którym razem ze Skórą jeszcze wrócimy do tego początku, do tego otwarcia, gdzie, zakładając, że Skóra będzie miał jakieś swoje uwagi do tego, co ja dziś powiem, a ja dzisiaj raczej chciałbym mówić tak dosyć ogólnie, no to może jeszcze wrócimy do takiej drugiej części pierwszych wrażeń. Ja już na wstępie chciałbym powiedzieć, że postaram się dzisiaj nawet może zbyt mocno nie spoilerować, a na pewno ta pierwsza część będzie całkowicie pozbawiona spoilerów. Bardzo ogólna ocena. Jeśli wejdę konkretnie w treść filmów, no to zaznaczę to w podcaście. Istotne już na samym starcie jest to, że ten trzeci sezon jest skierowany tylko i wyłącznie do ludzi, którzy widzieli dwa pierwsze sezony. Chwilowo nadal postaram się mówić bez spoilerów nawet z tych dwóch pierwszych sezonów, ale jeśli nie oglądaliście dwóch pierwszych sezonów, nie macie czego szukać w sezonie trzecim i to jest chyba pierwszy raz w historii telewizji coś takiego. Twin Peaks w 90 roku zmienił telewizję i Twin Peaks również teraz w 2017 roku zmienia telewizję, ponieważ jeszcze Nigdy nie było kontynuacji po 26 latach i to kontynuacji tak silnie zakorzenionej w oryginale, że... Nie sposób jej oglądać bez oryginału, to jest bezpośredni sequel. Oczywiście no ciężko mówić tutaj o bezpośrednio, bezpośredności, yy, skoro również w życiu bohaterów upłynęło 25 lat i gdzieś tam na przestrzeni już tych czterech odcinków my dostajemy pewne tropy, co się wydarzyło z niektórymi bohaterami, dlaczego niektórzy na przykład umarli, a dlaczego niektórych tutaj nie ma ale tak czy siak fabularnie jest to silnie powiązane z finałem drugiego sezonu i najprawdopodobniej z całym pierwszym serialem. Oczywiście, to jest kablówka. Tym razem e, Twin Peaks emituje Showtime i oni mogą sobie pozwolić na co tylko chcą, ale i tak jest to event jest to na, skalę, na skalę światową. Czegoś takiego jeszcze nigdy nie było. Jeśli wracamy do serialu po latach, to, to zawsze musi to być tak zrobione, żeby kupiło nową widownię, no bo po prostu takich rzeczy nie robi się tylko dla fanów. Tutaj trzeba sobie jasno od razu powiedzieć, jeśli nie oglądaliście Twin Peaks, nie macie czego szukać. Chociaż jest to zupełnie inny serial. I to jest też rzecz szalenie ciekawa i bardzo ważna i bardzo istotna i, i godna podkreślenia, że David Lynch znów zaserwował nam coś zupełnie innego, a jednocześnie coś, co buduje całe to uniwersum, coś, co spaja to wszystko i dodaje kolejne elementy układanki, i za to należy się naprawdę ogromny szacunek, bo powroty po 25 latach raczej, znaczy nawet chyba nie było nigdy takiego powrotu, ale nawet jeśli wracaliśmy z serialem, była jakaś reaktywacja po, po mniejszej liczbie lat, to raczej było to oparte na nostalgii, na sentymencie, na kupieniu fanów, a nie na budowaniu czegoś nowego, bazującego na, na całym spójnym uniwersum i tutaj już czołówka już czołówka nam tłumaczy, że będziemy mieli zupełnie do czynienia z czymś nowym czołówka kultowa czołówka, której poświęciliśmy naprawdę bardzo dużo czasu w pierwszym podcaście dotyczącym Twin Peaks czołówka, która definiowała ten serial została zmieniona i według mnie bardzo dobrze, że tutaj nikt nie zdecydował się na wklejanie starej czołówki bo ona cholernie nie pasowałaby do tego nowego serialu to po pierwsze, a po drugie Moim zdaniem to jest zły ruch. Ja na przykład, mnie się bardzo podobała reaktywacja Archiwum X, o czym mówiłem w dłuższym podcaście, ale nie podobało mi się, że oni dokleili starą czołówkę. Oni to zrobili oczywiście, żeby wywołać sentyment, żeby pokazać, że tak naprawdę nic się nie zmienia, że to jest cały czas ten sam serial, ale ten serial zmieniał się na przestrzeni lat i ten serial, pomimo że nadal był i realizatorsko, i duchem w, w, w tych wcześniejszych latach, to moim zdaniem należała mu się nowa czołówka, bo jednak mimo wszystko odstawał od tego, co było wcześniej. I, i, i to powinna podkreślać czołówka, szczególnie, że w takim archiwum mix akurat czołówka zmieniała się kilka razy. W nowym Twin Peaks mamy szalenie ciekawą czołówkę, po pierwsze zupełnie inna kolorystyka, zupełnie inne oświetlenie, cofnijcie się do naszego pierwszego podcastu, o tym bardzo dużo mówił Skóra, tutaj jest zupełnie już od razu inny klimat na starcie i to ma odbicie w serialu, bo serial też jest, ma zupełnie inny klimat już na pierwszy rzut oka. Bardzo fajnie podsumował to Michał Oleszczyk Człowiek, który gościł kiedyś W jednym odcinku Radia SK Na swoim kanale na YouTubie W bardzo prosty sposób My w tej czołówce widzimy znów Wodospad Widzimy element, który znamy na wskroś Który widzieliśmy w każdej czołówce Który widzieliśmy wielokrotnie w serialu Ale teraz pierwszy raz widzimy go od góry I to pokazuje, że Dostajemy niby to samo A jednak zupełnie coś nowego Niby te same historie, ale pokazane zupełnie inaczej. I to już wystarczy na zdefiniowanie tego, co na chwilę obecną mamy w nowym Twin Peaks, ale podobają mi się też inne takie drobiazgi, jak na przykład e, Tartak, Pacarda, ale on jest tylko w pilocie, w wydłużonej nieco czołówce. Od razu robi klimat, no bo tutaj nie będziemy mieli e, wątku Tartaku, nie występują aktorzy, którzy e, grali w tym wątku. No zresztą Tartak spłonął w, e, w pierwszym sezonie i Chwilę przed czołówką widzimy właśnie te ruiny, widzimy zamknięty tartak, yy, malutki budynek zniszczony za mgłą, który też już na starcie nam mówi, że, że, że z tym wątkiem się żegnamy, że to było, tego już nie będzie. Ten serial od początku był jedną wielką niewiadomą, ten sezon, trzeci sezon, to jest też niespotykane jak do tej pory, żeby żebyśmy nic nie wiedzieli o nadchodzącym serialu. Nic poza aktorami oczywiście, którzy występują w nim, ale ten sezon nie miał nawet trailera, a czegoś takiego nie było nigdy, nie ma. No, to, to, to w ogóle nie ma racji bytu w, w, w dzisiejszej telewizji, a tutaj zachowano tajemnicę do końca co dodatkowo podkreśla, dla kogo ten serial jest skierowany, dla kogo jest zrobiony ten trzeci sezon. Już na starcie jesteśmy wrzuceni też... Yy w zupełnie inne lokacje trzeci sezon nie ogranicza się już tylko do miasteczka skaczemy po różnych lokacjach między innymi akcja rozgrywa się też w Nowym Jorku, pokazanym wiecie, z lotu ptaka, wieżowce yy, ciemna noc yy, mnóstwo, mnóstwo świateł, ogromne miasto no, coś co absolutnie nie kojarzy się z oryginalnym miasteczkiem Twin Peaks no i tutaj trzeba zaznaczyć, że trzeci sezon daje nam bardzo dużo takiej esencji lincha. Ja niestety nie jestem osobą, która może tutaj zbyt dużo mówić na ten temat, bo tak jak to już wielokrotnie podkreślałem, ani fanem Lincha nie jestem, ani też nie znam go jakoś szalenie mocno i mam nadzieję, że tutaj... Powrócimy ze skórą do rozmowy, jak to się wpisuje w karierę Lyncha, jak to się wpisuje w historię jego filmów, bo z tego, co się orientuje, nawiązań tutaj jest sporo, ale też w całą drogę, jaką przeszedł Lynch w swojej karierze. Ja ten wątek niestety muszę przemilczeć, ale no, na starcie trzeba sobie powiedzieć jasno, że, że ten sezon jest zdrowo popieprzony. Tak jak wiele osób ma wyobrażenie o starym Twin Peaks, tak to co dzieje się w nowym Twin Peaks to jest zupełnie inny poziom chaosu, znaczy takiego pozornego chaosu, bo tak naprawdę ta historia wcale chaotyczna nie jest, ale dostajemy naprawdę mnóstwo takich popieprzonych scen. I to również pokazuje nam czołówka, bo pierwszy raz w czołówce sporą część czołówki zajmuje poczekalnia, czerwony pokój. Te czerwone kotary, ta, ta podłoga złożona z tych geometrycznych czarno pomarańczowych kształtów, to wszystko wiruje nam, to wszystko gdzieś tam rozmazuje się na ekranie. I ten sezon na chwilę obecną bardzo mocno skupia się na tym wątku. Oczywiście powraca sporo starych bohaterów i pojawia się też sporo nowych bohaterów, to bardzo często na chwilę obecną ogranicza się do króciutkich cameo, które tak naprawdę, nawet mając wiedzę na temat serialu, nawet mając wiedzę na temat aktorów, bardzo ciężko wyłapać, bo na przykład w tle pojawia się aktor, który grał Jacques Renault, a jego postać yy, nie żyje już. Jego postać przecież już dawno, dawno temu w serialu umarła. No, on tutaj nie gra Jacques Renault najprawdopodobniej, ale aktor przewija się. Yy, pojawia się David Dukowny, pojawia się Hawk, Andy, Lucy plus oczywiście nowa obsada komisariatu, nowy szeryf. Tutaj to zostało całkiem sprawnie wyjaśnione, ponieważ aktor, który grał oryginalnego szeryfa jest na aktorskiej emeryturze i nie dał się namówić na powrót do grania. Także tutaj na samym początku mamy taką niewiadomą, Lucy mówi, że mamy dwóch szeryfów, z czego jeden jest chory, a drugi jest na rybach no i w pewnym momencie ten, który jest na rybach wraca i okazuje się, że to jest brat e, głównego szeryfa, który w, w, według historii opowiadanej w trzecim sezonie jest chory właśnie e, oczywiście też brakuje kilku aktorów, e, brak Boba no m, aktor wcielający się w jego rolę zmarł już dość dawno ale na razie to jest jeszcze bez konsekwencji e, brak Dony, to podkreślaliśmy wielokrotnie na chwilę obecną jest to nieodczuwalne Brak również Karła, Karła z Czerwonego Pokoju. Michael J. Anderson nie wystąpi w tym sezonie i on jest zastąpiony czymś nowym, czymś dziwnym, ale tutaj istotna informacja taka zakulisowa. Panowie Lynch i, i aktor, który wcielał się w rolę Karła z Czerwonego Pokoju nie dogadali się jeśli chodzi o finanse i w po tym, w konsekwencji tego niedogadania się, ten aktor zaczął publicznie dość mocno obrażać Lyncha. Pisał, że David Lynch gwałcił swoją córkę i. W ten sposób powstał scenariusz do Twin Peaks i tak dalej, i tak dalej. Także myślę, że można tutaj opuścić zasłonę w ogóle milczenia na, na brak tego człowieka i absolutnie nie podkreślać, że gdzieś to jest widoczne. Y y y jakiś, jakiś, poziom jednak, jednak warto zachować również w tym biznesie. Także absolutnie nie brakuje nam Karła w Czerwonym Pokoju. <laughs> Ja niestety już teraz muszę y, zaznaczyć, że Andy i Lucy wkurzają mnie jeszcze bardziej. Y, ja podkreślałem to, że to nie była moja ulubiona para bohaterów, ale gdy oni byli młodzi, to to, to, to ich dziwactwo jeszcze y, jakoś się kupowało. A teraz, gdy mamy do czynienia już z, z wiekowymi postaciami, y, to patrząc na nich mam wrażenie, jakbyśmy mieli po prostu postacie dość mocno chore umysłowo. I mnie się tego nie ogląda przyjemnie. Ja mam wrażenie, jakby, jakby to byli jacyś pacjenci szpitala psychiatrycznego, którym ktoś powiedział, a jesteście policjantami, macie tutaj tak, no niby, macie zabawkowy pistolet, a ty weź telefon i udawaj, że że, że ten, że odbierasz telefony i siedźcie tu i coś róbcie. Naprawdę nie wiem, no mnie to nie bawi, mnie nie bawią te żarty z nimi, bo to jest dla mnie żart na poziomie naśmiewania się z ludzi niepełnosprawnych, z ludzi umysłowo chorych i mnie się nie ogląda nadal ich zbyt dobrze na ekranie, a zaznaczyć muszę, że dużo, dużo, dużo gorzej niż w sezonach 1 i 2. Zresztą, no tutaj mamy oczywiście więcej takich postaci, bo jest taka scena, gdzie detektywi proszą o klucz w hotelu i po prostu wszystkie osoby, które tam z nimi rozmawiają, sprawiają wrażenie chorych na umyśle, a, a cała scena dodatkowo jest tak przeciągnięta no do granic możliwości. Także to, to nie tylko Andy i Lucy. Tutaj więcej tych, tych dziwaków, którzy w młodym wieku jakoś jeszcze się wpisywali w to, to, to na starość wygląda, chociaż akurat w tej scenie z kluczem to są sami nowi bohaterowie, ale, ale to też nie są młodzi bohaterowie, bo ogólnie, ogólnie młodych aktorów w tym serialu jest bardzo, bardzo mało. Wraca również Piękowa Dama i tutaj to jest strasznie fajne, bo ona zgodziła się wystąpić, pojawiła się na chwilę obecną w dwóch scenach. To są sceny, gdy ona siedzi i rozmawia przez telefon z Hołkiem. No Piękowa Dama, aktorka grająca Piękową Damę była już wtedy w zasadzie na granicy choroby, na granicy śmierci. No już w tym momencie aktorka nie żyje. Także to było widać na ekranie, ale mimo wszystko zgodziła się zagrać w serialu. Zagrała. Pierwszy odcinek był jej dedykowany. W ogóle pierwsze trzy odcinki były dedykowane różnym aktorom, którzy ostatnio lub trochę wcześniej odeszli z tego świata. Pozostali aktorzy jak Shelley, James, Bobby, matka Lori Palmer, ojciec Lori Palmer. Wracają na chwilę, obecną w, na chwilę obecną w małych rulkach, chociaż też często dość zaskakujących. Pojawia się oczywiście postać Gordona Kola, grana przez Davida Lincha. Pojawia się postać Alberta. Oni mają swoją swój cały wątek dłuższy, e, więc e, najprawdopodobniej zagoszczą tutaj na dłużej. Trzeba zaznaczyć, że to wszystko jest pokazane bardzo, bardzo kiczowato. Te efekty celowo są e, złe. One są zrobione bardzo źle. I tu można mieć e, potężne zastrzeżenia, ale jest to celowy zabieg. To tak ma wyglądać. A ostatnia rzecz, o której warto by powiedzieć, to muzyka, której w tym sezonie jest tak naprawdę niewiele. Myśmy podkreślali, jak muzyka budowała te dwa pierwsze sezony, jak ona była wszechobecna i przewijała się cały czas w tle, a w tym sezonie jej prawie nie ma. Oczywiście mamy jakieś dźwięki, jakieś buczenia, jakieś szumy w tle, jakieś trzaski, ale muzyki jest tak naprawdę niewiele. To jest chyba wszystko, co mógłbym powiedzieć o tym serialu, nie wchodząc w większe szczegóły. Albo jeszcze jedna rzecz. Powiedziałem, że on jest bardzo mocno popieprzony. I fakt, on jest taki, ale te cztery odcinki tak naprawdę, pomimo tego, że czasami przez pół odcinka, przez więcej niż pół odcinka, patrzy się na ekran i nie wiadomo o co chodzi. No i jest taka jazda po prostu takich linczowych elementów dż, takich dziwactw i, i, i skoków od, od, od jednego dziwactwa do drugiego, to patrząc na to całościowo, to te cztery odcinki opowiadają nam tak naprawdę dość prostą historię, która tak naprawdę idzie jak po sznurku. Tutaj niewiele rzeczy pozostawiono na domysły tak naprawdę. Okej, okay, jest kilka rzeczy, które nie jest wyjaśnione i, i już powstało sporo ciekawych teorii fanowskich, ale to są takie rzeczy, które jakoś tam na mnie wpływają na zrozumienie tych czterech odcinków. Ja, ja byłem naprawdę pełen obaw, bo nasłuchałem się jak bardzo jest to dziwne, jak bardzo jest to inne. A ostatecznie po tych czterech odcinkach ja mam spójną historię ułożoną w głowie, która dodała naprawdę mnóstwo elementów do tego całego uniwersum budowanego przez dwa sezony i przez film Ogniu Krocz ze mną. Oczywiście dużo więcej jeszcze by mi to zbudowało, gdybym skończył książkę, bo już teraz widzę ile elementów tutaj jest zaczerpniętych z książki i, i jest tak naprawdę... Może nie tyle, że wyjaśnionych w książce, co niektóre sceny nabierają dodatkowej głębi, jeśli poznamy historię opisaną w książce Sekrety Twin Peaks. Także ja już teraz na starcie powiem, że po tych czterech odcinkach jestem bardzo zadowolony. Bardzo podoba mi się, że Lynch zrobił zupełnie coś nowego, a mimo to wpisującego się w to uniwersum. Ogromny szacunek dla tego człowieka i ogólnie dla, dla stacji, że mu na to pozwoliła. Dla, dla wszystkich, którzy nad tym pracowali, bo po 25 latach oni znów yy, pewnym sensie zmieniają telewizję i oczywiście no, to nie będzie już taki hit, to, to, to nigdy nie ma na to szans, ale ja nie wiem, czy przypominam sobie, abyśmy dostali kiedyś w historii seriali powrót po latach w takim stylu. Powrót, który tak wpisywałby się w całość, a jednocześnie serwował coś zupełnie nowego. Powrót serialu, względem którego oczekiwania Zostałyby wywindowane po prostu pod niebo, a pomimo tego on potrafił nad tą poprzeczką przejść na swój, nowy, inny, zaskakujący sposób. Okej, okay, i to by było na tyle, natomiast ja nie wiem, czy jest sens, żebym ja wchodził w szczegóły. czy <śmiech> to nie jest coś, co powinienem zostawić na głębszą dyskusję. Dla tych, którzy chcą posłuchać sobie, o czym ten sezon jest, to tak naprawdę on porusza, o ile się nie mylę, trzy główne wątki. Po pierwsze jest to wątek dobrego i złego Coopera. Jak wiemy, dobry Cooper został zamknięty w tej poczekalni, w tym czerwonym pokoju i zostało mu powiedziane pod koniec drugiego sezonu, że zostanie wypuszczony za 25 lat. Natomiast jego miejsce zajął doppelganger, jego sobowtór, czyli Bob, który przyjął formę, który przyjął postać Coopera, no i tutaj występuje jako zły Cooper, Bardzo przerysowana postać, taka do granic możliwości przerysowana, długie włosy, czarna skóra. Cooper, który przez jakiś czas jeszcze żył w Twin Peaks, ale raczej żył bardzo krótko, z, tak wynika z opowieści bohaterów, a potem zniknął. Także w Twin Peaks nikt nie szuka Coopera, bo każdy jest przekonany, że on wrócił, tylko potem gdzieś od nich wyjechał. Nikt nie wie, że Cooper znajduje się cały czas w czarnej chacie w poczekalni. No i teraz właśnie dochodzi do tego, że Cooper może opuścić poczekalnię, ale zły kuper nie chce mu na to pozwolić i robi wszystko, ma już swój jakiś tam plan, większy plan, który budował przez te 25 lat, aby mu na to nie pozwolić i ostatecznie dochodzi do tej wymiany, ale to nie zły Cooper zostaje wciągnięty do poczekalni, a jakiś kolejny sobowtór, który na jakiej zasadzie, nie wiadomo na jakiej, zły Cooper stworzył. Jest to długi, którego miejsce zastępuje teraz dobry kuper, no i w tej w tej chwili w naszym świecie żyją zarówno zły, jak i dobry Cooper i konfrontacja między nimi będzie zapewne głównym wątkiem tego sezonu. Oprócz tego... Mamy wątek tajemniczego pokoju w Nowym Jorku, w którym znajduje się sześcian. To jest taki pokój, pusty pokój, szare ściany, trochę kartonów, dużo kamer, plus osoba, która przez cały czas ten sześcian obserwuje. No i w tym sześcianie pojawiają się co jakiś czas różne dziwne rzeczy. Przez pewien moment pojawia się w nim sam Cooper, gdy zostaje on zrzucony w taką otchłań i próbuje znaleźć, do naszego świata, to przez chwilę trafia do tego sześcianu i on jakby otwiera drogę jakiemuś potworowi, jakiejś dziwnej, strasznej postaci, która morduje osoby obserwujące w tym momencie ten sześcian. Najprawdopodobniej możliwe, że jest to matka, bo chwilę wcześniej Cooper rozmawia z Ronet Pulaski, która ostrzega go, że za chwilę pojawi się tutaj matka i on ma uciekać, no i chwilę później on trafia właśnie... Yy... Chyba to było tak chronologicznie, że chwilę później on trafił do tego sześcianu, a może on był w nim wcześniej, ale, ale nawet, jak był, nawet jeśli był w nim wcześniej, to ta postać była w nim po nim, bezpośrednio po nim, więc może to być jakaś dziwna matka, jakaś dziwny potwór, nie wiadomo jaki, który idzie krok w krok za kuperem próbującym wydostać się z tego wymiaru. Cooper oczywiście wydostaje się ostatecznie przez y, kontakt za pomocą elektryczności, ale na chwilę obecną, a to jest jakieś półtora odcinka, gdy on już żyje w naszym świecie, on ma całkowicie usmażony mózg. I, i, I to jest kolejny element, który na razie ogląda się źle, bo mnie to absolutnie nie bawi. To jest Znów wracamy do tego wątku, o którym mówiłem, czyli y, pokazania ludzi z, z jakimiś defektami umysłowymi. No bo Cooper na chwilę obecną w taki sposób się zachowuje i naprawdę chyba każdy widz tego serialu czeka, aż on wróci do swojej formy dawnej i chcemy oglądać prawdziwego Coopera, a na chwilę obecną po tych czterech odcinkach, chociaż widzieliśmy go w trzech postaciach, to jeszcze tego oryginalnego, takiego prawdziwego, zachowującego się jak prawdziwy Cooper, jeszcze nie widzimy. Na no trzeci wątek to jest Albert i Gordon właśnie. I oni, a w zasadzie będą cztery wątki, o czwartym zapomniałem, ponieważ Albert i Gordon Odnajdują Coopera, ale odnajdują złego Coopera. Złego Coopera, który miał wypadek, wymiotował tą dziwną substancją, która przyjmuje postać kukurydzy w naszym świecie, substancją, tym, tą, tym ekstraktem strachu, o którym e, karzeł mówił w filmie Ogniu Krocz za mną. Ona jest, ta, ta substancja jest toksyczna dla policjantów, którzy odnajdują samochód po wypadku. No oni znajdują oczywiście w samochodzie też dużo szemranych rzeczy i zły kup zostaje aresztowany. No i na miejscu pojawiają się Albert i Gordon i oni prowadzą tę sprawę, i tam pojawia się już już teraz mnóstwo nawiązań, bo są zarówno nawiązania do postaci granej przez Davida Bowie, który pojawił się przecież tylko w jednej króciutkiej, niezrozumiałej w zasadzie scenie w filmie Ogniu krocz ze mną, który jego wątek został bardzo mocno wtedy pocięty, a teraz jest rozbudowywany. Niestety David Bowie nie zagra w serialu, ponieważ sceny z nim nie zostały nagrane. David Bowie zdążył umrzeć, zanim, zanim nagrał cokolwiek do trzeciego sezonu Twin Peaks. No Zobaczymy, jak to zostanie rozwiązane. A również pojawia się, pojawiają się nawiązania, i to już kilkakrotnie, do Blue Rose, czyli sceny z... Pierws jednej z pierwszych scen filmu Ogniu Rocz ze mną sceny z mimem na lotnisku natomiast czwarty wątek yy, który na razie przewija się w tym serialu to jest sprawa nowego morderstwa i to są na razie zupełnie obce postacie yy, w pewnym hotelu znaleziono zwłoki Zwłoki pocięte jest głowa od innego ciała na yy, ciało od, od, od, od innej ofiary i e, lokalni policjanci prowadzą tę sprawę, podejrzany jest dyrektor szkoły e, w tej roli aktor, który który grał e, Kudłatego w Skubim, który grał Stół Marszala w Pierwszym Krzyku który grał w Hakerach e, aktor, który w latach dziewięćdziesiątych grał takich głupków takich, takich luzaków e, takich, takich głupawych luzaków a teraz już już siwiejący lekko postarzały aktor gra e, dyrektora szkoły Strasznie dziwnie się go widzi w tej roli, ale też bardzo się cieszyłem, że on się tu pojawił. No i to jest wątek trochę jak z Palmerami w dwóch pierwszych sezonach, czyli mamy jakiegoś ojca rodziny, któremu przyśniło się, że, że był w domu ofiary, który miał romans z ofiarą. Zresztą tu w ciągu, nie wiem, pięciu minut okazuje się, że tam wszyscy mają romans i wszyscy się nie lubią między sobą, chociaż do tej pory mieli Mieliśmy taki obraz y, rodziny ważnej dla społeczeństwa i takiej, takiej rodziny pełną gębą. no Takiej zwartej, jednej wielkiej, dobrej, bezproblemowej rodziny, który zostaje oczywiście tutaj zburzony całkowicie i rozdrapany. I to jest wątek, który na chwilę obecną jeszcze nie posunął się do przodu. W zasadzie zamknął się, zamknął się w tym miejscu. Y, no i to jest wszystko. Większość tych czterech odcinków y, dotyczyła... Y, Wątku dobry, zły, kupry i przejścia, próby przejścia y, dobrego, kupera do naszego świata. On w drugim odcinku zostaje zrzucony w tą nicość, w tą przestrzeń przez y, sobowtóra drzewa z głową, ponieważ tutaj rolę Karła z Czerwonego Pokoju zastąpiło drzewo z głową. Ta głowa jest taka, to jest takie, taka kula w zasadzie tylko z otworem gębowym, bez oczu, taka yy, zdeformowana mówiąca kula nasadzona na, na takie suche drzewo, to jest podobno jakaś tam kolejna forma ramienia Majka. Majka, czyli postaci bez ręki, która przewijała się przez dwa pierwsze sezony, która teraz yy, pełni rolę... Jedną z głównych w czerwonym pokoju i drzewo z głową jest nową postacią jego ramienia, ponieważ karzeł wcześniej był wcześniejszą postacią jego ramienia, czyli teraz ten karzeł, jego ramię, które on stracił najpierw stało się karłem z czerwonego pokoju, a teraz ono stało się drzewem z głową. Przy czym to drzewo z głową też ma swojego złego sobowtóra, który zrzuca kupera w tą nicość, w tą przestrzeń i on podróżuje wtedy w bardzo dziwnych miejscach, bardzo dziwnych wymiarach, nie wiem, połowa trzeciego odcinka to jest właśnie taka dziwaczna podróż. Gdzie Cooper, wiecie, leci gdzieś w przestworzach, ląduje na jakimś balkonie, widzi jakiś wielki ocean, trafia do jakiegoś pokoju, gdzie azjatka bez oczu y, mówi jakimś takim dziwnym, szarpanym, y, i on w tym pokoju, w ogóle czas inaczej płynie, oni ze sobą y, mówią takim niezrozumiałym językiem, a do tego cały czas mamy jakieś cięcia, przeskoki w tył, w przód. Y, oni wychodzą taką klapą i stają na takim kubiku w, w przestrzeni kosmicznej w kubiku, w którym przekręcają wajchę. Stąd bierze się też teoria na temat prądu. Dlaczego Cooper ma usmażony mózg? Bo przechodząc przez, przez gniazdka tam teoria dotycząca prądu stałego i zmiennego. Całkiem ciekawa teoria. Chociaż tak naprawdę jedna z wielu, bo inna przypomina nam, że zły Cooper pod koniec drugiego sezonu też zachowywał się na początku dziwnie. I, i, i może po prostu przejście do naszego świata wpływa jakoś na mózg, który musi się dostosować do tego świata. Musi minąć trochę czasu, zanim on zacznie normalnie funkcjonować. Cholernie ciekawa teoria dotycząca butów, ponieważ Cooper przechodząc do naszego świata przechodzi cały, ale zostawia buty w, w tym innym świecie, a przecież Mike, ten jednoręki człowiek, był sprzedawcą butów, więc yy, inna teoria mówi o tym, że Mike sprzedawał buty ludzi podróżujących między wymiarami. Okej, okay, i jeżeli... O mnie chodzi, to byłoby na starcie wszystko. <laughs> Okej, okay, wyszło mi znów prawie 40 minut, a tak naprawdę ja liznąłem każdy temat, a gdybyśmy tu byli ze skórą i weszli w dyskusję, to pewnie podcast znów miałby półtorej godziny, co tak naprawdę wcale jeszcze nie jest powiedziane, że nie nastąpi. Yy, ja jeszcze nie widziałem piątego odcinka. Chciałem koniecznie nagrać ten podcast zaraz po tych czterech odcinkach, które były na start wrzucone w bloku. To też jest rzecz istotna, warta podkreślenia, że początek tego serialu był zaserwowany jednak tak, jak to w dzisiejszych czasach się robi. Czyli dostaliśmy cztery odcinki naraz. Oczywiście te cztery odcinki były dostępne na platformach, a w telewizji leciały po dwa. Dwa w niedzielę i dwa w następną niedzielę, więc jeśli ktoś obejrzał na platformie te cztery odcinki od razu, to potem miał jeden tydzień przerwy. No a dopiero od piątego serial będzie leciał normalnie po jednym odcinku tygodniowo. Ja za chwilę biorę się za piąty, przed nami jeszcze odcinków 14, no przynajmniej przede mną. I obawiam się, cóż to może wyjść z tego podcastu po tych 18 odcinkach. Jak się dobierzemy ze skórą i zaczniemy dyskutować, to może nam powstać nowa strefa, strefa mroku podcast, czyli 3-4 godzinna dyskusja, <głosy> ale to zobaczymy za kilka miesięcy. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia. Cześć. niut unozes, ogiecieżd, z, chanieżarw, chyszwrej, chjowz, o, maw, meiwopo, jasidź, x wodnaps, trebuch, ęś, mawyzan, aj, utsjejm, myndej, v Enojbulu, bulu eshaf eiktesisv arebs arut eimrovtal an ilic myvotsag do echaremol gnot v mativ